Lesen aus Römer 12, von Vers 6 bis 1 bis 13. Będziemy czytali dzisiaj z Listu do Rzymian w 12 rozdziale od 6 wiersza do 13. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski.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 Miłość niech będzie nieobudna. Brzydźcie się złem. Trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w pokazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, pomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierajcie świętych w potrzebach, pokazujcie gościnność. Wir haben gestern gesagt, dass von Kapitel 12 an im etwas unsere Praxis ist. Już wczoraj mówiliśmy, że od 12 rozdziału tego listu do Rzymian uczymy się praktyczne pouczenia dla naszego życia. Und das ist eine Gnade von Gott ist. Uns gaben zu geben. Jest to łaską Bożą, że Bóg dał nam różne dary, im Takie dary, które wiarą możemy urzeczywistnić. Wobec, Chciałbym kilka krótkich słów powiedzieć odnośnie co to jest wiara i co to jest e, łaska. Beides <coughs> voor ons een doppelten charakter. Obie rzeczy dingen hebben voor ons een karakter. Het eerste is dat we Gnade nodig hebben om eret te worden. De eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste, de dat de ons de eerste, de de eerste, aanbiedt. eerste, de eerste, Dat eerste, de de eerste, we kunnen dat niet doen, indien we irgendwelche werke volbrengen. Niesteczy wstanie być zwawieni wykonując dzieła albo czyny, sondern wir nehmen diese Gnade Gottes im Glauben an. Maar waske, przyjmujemy wiarą. Das heißt also, wir glauben Gottes Wort, wenn er sagt, dass wir verloren sind. Mówiąc, po prostu wierzymy w słowo Boże, które mówi, hmm. że jesteśmy zijn. und dass wir durch den Glauben an den Jesus errettet werden że przez wiarę w Pana Jezusa zostajemy zbawieni. Wir, wie das steht, vom Tod in das Leben I przez to, tak jak Słowo Boże nas uczy, przechodziliśmy, przeszliśmy ze śmierci do życia. Das heißt, von einem Tod, to oznacza, że przeszliśmy e, das e, Leben Leben do stanu e, życia duchowego. Dieser geistliche Tod ist dadurch gekennzeichnet. Ta duchowa śmierć nacechowana jest tym, że Gott nicht erkennen kann. Że nie poznaje Boga. I w tym właśnie jest to łaską Bożą, że on nam pozwala i pomaga wierzyć w niego. Aber damit Gnade und glaube nicht auf. Od tego momentu nie kończą się wiara i nie kończy się łaska w naszym życiu. Jeśli raz uwierzyliśmy Słowu Bożemu i zostaliśmy zbawieni, to też i później już w życiu codziennym po nawróceniu prowadzimy życie nacechowane wiarą i łaską. En dan führen we een leven in der die in dem die Gnade Gottes ons hilft jeden Tag. I dalej prowadzimy życie, w którym łaska Boża krok po kroku nam pomaga. En dazu zijn onder andere seine Gnaden und Gaben do tego właśnie życia codziennego Bóg nam dał tak zwane dary łaski. Das is een besondere Seite der Gnade Gottes. To jest ten te dary łaski to jest szczególny szczególny wyraz łaski Bożej. Zasadnia poza mną Gam i Tweh Halton, Tweh Abaum, że Bóg podarował zgromadzeniu te dary łaski, aby podtrzymywać to zgromadzenie przy życiu. Odpowiadam do ojca Owce, jedną gwiazdę, wierzę w 6 w 8. I jeśli czytamy tutaj um, wyszczególnione te dary w tych wierszach od 6 do 8. To musimy zawsze bedenken, że nie jest to dobra wcale. To zawsze musimy mieć w pamięci to, że kiedy Duch Boże wymienia tutaj różne przykłady, to nie jest to zupełna lista wszystkich istniejących i możliwych darów. W 1 KORTO 12, na przykład, widzimy też pewne wcale, której inne dane jeszcze mają. Bo jeśli porównamy to np. z pierwszym listem do KORTO 12 rozdziału, to zauważymy, że tam wymienione są inne dare łaski. De Geist Gottes fügt dat so zo samen, wie het voor den Zusammenhang hier benötigt. Po prostitie, Duch Boerdery, die w in een bepaald moment co dokładnie pasuje w list, w tło, naukę danej księgi. En dan hebben we ook gesehen, dat niet jeder dieselgabe heeft. Widzieliśmy wczoraj też, rozważając ten tekst, dat niet każdy z nas ma ten heeft. Dat is erklärt worden aan ons menselijk Leib, waar ook die hebben. Het woord mag dat het beeld van het geestelijk lichaam, waar we zien dat het lichaam uit verschillende en elk lid een andere functie En met deze korte herhaling willen we nu deze angegeven genadengaden kort En met deze korte herhaling zouden we kolejne dary łaski tu wymienione. Te dary łaski tutaj zanim są wyszczególnione, najpierw czytamy pewien wstęp do, do, do nich. I ten wstęp mówi nam, że istnieją z zasady różne dary łaski. Mianowicie są takie, jakie Bóg ka każdemu Z osobna powierzył. Text lesen, I kiedy uważnie będziemy czytali ten tekst, To zauważamy, że Bóg chce, abyśmy pozostali w nam e, udzielonym darze łaski. Das heißt, to znaczy Bóg chce, żebyśmy nie popuszczali, albo zaprzestali wykonywać ten dar. W naszym życiu często tak bywa, że męczymy się po, po jakimś czasie w danej sprawie. Nie mam na myśli duchowe zmęczenie, cielesne, naturalne zmęczenie. Ale mam na myśli to, że wykonując jakąś sprawę tracimy gorliwość wykonując ją. Maar hier zegt de Geest God: 'Als je een genadegave habt dann laat dan, üb je ook zo uit. Alle to je we hebben zeer den aandacht, den eindruck wenn wir das hier lesen uh, dat beginnt mit gnadengaben die Ja, belangrijk of onwichtig kan niet zeggen die relevant Ja, het is <coughs> <t�enNein approximation> Die einmal unseren inneren mensen betreffen, dat zijn, dat ze eerst betreffen ons innerlijke mens, ons dat ze ons innerlijke mens, dat ze eerst dat W szczególny sposób zajmują się nauczaniem nas przez Słowo Boże, które także nasze Zusammenleben betreffen, ale też darami, które e, zajmują się naszym, naszym wspólnym życiem. I Goszczys Wort jest że ausgewogen. A jeśli Słowo Boże wymienia jakieś aspekty, to zawsze jest e, zrównoważony w tym, co czyni i mówi. Wenn irgendwo Störungen im Zusammenleben są, Jeśli gdziekolwiek występują zakłócenia w wspólnym życiu i działaniu, richtig aufzunehmen. To jakiekolwiek zakłócenia też między nami są przeszkodą dla prawidłowego wykładania i głoszenia Słowa Bożego. Oder umgekehrt. I odwracając to, nicht aufrichtig annehmen, jeśli my jako słuchacze nie przyjmujemy Słowo Boże w odpowiedni sposób, Stört das auch to wynikiem tego odwrotnym będzie takim, że będzie to zakłócało naszym, nasze wspólne życie. Deswegen habe ich mich ein bisschen gescheut, von wichtig oder weniger wichtig zu sprechen. Dlatego nie chciałem tak bardzo tutaj, w, e, jeśli chodzi o kategorie <coughs> tych darów, mówić, że jedne dary są bardziej ważne, drugie mniej ważne. erstes von W pierwszej kolejności czytamy o prowokowaniu w szóstym wierszu. I myślę, że czytając takie słowo zawsze zadajemy sobie pytanie, albo powinniśmy sobie, albo nas pytanie, co to jest prorokowanie. Wir finden in 1. Korinther 14, w pierwszym liście do Korytian, w 14. rozdziale, czytamy, nicht direkt eine Erklärung, was es ist, Nie znajdujemy tam bezpośrednie wyjaśnienie, co to jest właśnie to prorokowanie. Że hmm. w 3, wynik prorokowania. Ale w trzecim wierszu znajdujemy wynik prorokowania. Mnie, bitte mal Trzeci wiersz, czternasty rozdział, a kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, i napomnieniu, i pocieszeniu. I ich Wasze jak an sich jest, to z pierwszego 4. I za pomocą jeszcze pierwszego listu Piotra, czwarty, tego rozdziału, chciałbym wyjaśnić, jak ja rozumiem właśnie słowo provocowanie. 1 Piotrus 4 vers 11. Czwarty rozdział, jedenasty wiersz. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to, to, to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wiek. Amen. I jak jest Ja myślę, że prorokowanie to oznacza wypowiadać bezpośrednio myśli. I Słowa God, Wobei wir sicherlich manchmal Mühe hebben, dat richtig te unterscheiden. Z pewnością nieraz is trudne dla nas, żeby odróżniać proroctwa, Słowa Prorocze, od zwykłych Słów. Ik glaube, dass wir immer mit einer gewissen schwachheid leben müssen. Ja myślę, że do pewnego stopnia musimy zawsze w życiu i w każdej kategorii życia po prostu zaakceptować, że jesteśmy po prostu. W życiu, dass ich in unserem Dienst an Bord das Geistliche mit dem Menschlichen manchmal mhm. etwas vermischt. Dass nie ein Mal, während der Dienst, sie mit menschlichen und geistigen Gedanken Und doch hat er ja diese Gabe gegeben. Jedoch gab Gott diesen Gabe des Dienstes. Und anscheinend auch so, dass der Diener das für sich erkennt i wydaje się, że Bóg dał ten dar w taki sposób, że sługa wykonujący dar w pewnym stopniu rozpoznaje, że wykonuje tak, taki dar, no to takie, fasz, spo, taki, takie, o, taką służbę. No dass eine innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus eine Voraussetzung ist. Więc jeśli wspominamy sobie jakie jest znaczenie tego prorokowania, to rozumiemy hmm. dobrze, dobrze, że potrzebna jest Ścisła i bliska społeczność z Panem. Auch eine des Gottes, I dodatkowo pewna znajomość, dobra znajomość Słowa Bożego. Um Gottes zu reden. żeby rzeczywiście być w stanie wypowiadać bezpośrednio Słowa Boże. Vielleicht hat man manchmal für sich den Eindruck, Może nieraz odnosimy takie wrażenie. Ich sollte jetzt dies oder jenes sagen. Dla nas osobiście, że w danej chwili powinienem mówić teraz takie lub owe słowa, Niech ma öffentlich, może nie zawsze jest to e, w momencie publicznym, Auch persönlich. In, persönlich im mam na myśli też to. sytuację osobistego, osobistych rozmów. To bo wiemy, że pewien Ewangelista też e, pewien Ewangelista miał córki, które też prorokowały. Und wir wissen, dass in der nicht reden Ale wiemy, że siostry w zgromadzeniu nie mają wypowiadać się publicznie. So wir davon ausgehen, dass sie das im getan Więc wychodzimy z tego założenia, że one czyniąc i wykonując taką, taki dar, czynili to w zakresie osobistym. Auch da Gottes geredet. To znaczy wypowiadali bezpośrednio Słowa Boże een voorbeeld in het eerste, in Titus-brief. het citeren. Ik zal in het Ik het eerste Ik zal het citeren. Ik Ik zal het citeren. Ik het citeren. Ik zu het citeren. Ik zal het citeren. Ik zal het citeren. Ik zal het citeren. Ik het citeren. Ik zal het citeren. Ik zal het is een een van veel. To jest tylko jeden z, jeden z wielu przykładów. Chodzi mi po prostu o to, żebyście zrozumieli, że prorokowanie to jest wypowiadanie słowa albo słów kierowanych w naszym sercu bezpośrednio przez Ducha Świętego, żeby je w danej chwili wypowiedzieć. To jest pewien dar łaski. Zu der auf Seite der glaube nötig ist. i do takiego daru oczywiście z naszej strony jest potrzebna obecność wiary. To znaczy obecność wiary, aby zrozumieć to, co Bóg od nas chce w danej chwili. Und ich denke, dass auch, was wir haben, ist. Myślę, że to, co wczoraj widzieliśmy w tym kontekście, też jest znaczące. Mianowicie wykonując taką służbę, nie należy jak to jest napisane, byśmy nie myśleli o sobie, bardziej rozumieli o sobie stosownie i nie więcej, albo no, nie więcej niż, niż, niż eh, powinno, niż powinniśmy dann dar, tu wymieniony w szóstym wierszu, jest służba, lub usługiwanie. Duch Boży, można powiedzieć w ogóle nie wyjaśnia, co ma na myśli z tym, posł tym posługiwaniem. Nie sądzę, że tutaj tak bardzo chodzi o służbę. Tak jak my to mówimy, zgłoszenie słowa, słowa Bożego, bo to jest kolejnym aspektem, tutaj w siódmym wierszu. Owszem, do służby też należy służba zgłoszenia Słowa Bożego, ale z pewnością dobrze wiemy, że, są, że jest wiele innych służb, które możemy wykonywać. Są służby, które wykonywane są publicznie, inne bardziej w kryciu. Ale też i w tym głównym aspektem i pouczeniem jest ten, aby czynić to z wytrwałością. Beispiel in Jeśli mogę wymienić przykład służby, która w naszych oczach wydaje się troszkę mniej znacząca. Der Kobel schrijft: Een reiner Gottesdienst is dieser Witwen en Waesen in ihrer Drangsal zu besuchen. Jakub na przykład napisał te słowa, że czystym e, e, usługiwaniem jest to, aby e, nieść pomocy albo e, pocieszenia e, wdowom w ich ucisku. Ik heb gerade een beetje voor ogen uit de praktijk. E, przed oczyma stoi mi pewien też żywy przykład. Mijn jonge Schwester besucht een witwe. Er was een mode En die zei tegen haar: Je bent de eerste mens in deze week met wie ik reden kann. En die oude vrouw zei tegen Je de eerste in met wie praten. En die oude vrouw zei tegen Je bent de eerste mens in deze week die Je bent de eerste Nawet nie, jesteście, nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaką wielką radość sprawicie i możecie sprawić starszej osobie, Wenn er einfach einmal hingeht, jeśli po prostu pójdziecie do niej und sagt, wir wollen mal ein lied i powiecie wiesz co, chcemy ci zaśpiewać pieśń. Und dann geht ihr wieder nach Hause. I po tej pieśni pójdziecie do domu. Ale nie zdajecie sobie z tego sprawy, jaką radość sprawiacie takiej osobie, czyniąc Wir merken, dass Gottes Wort alle anspricht. Odczuwamy więc wyraźnie, że Słowo Boże do nas wszystkich przemawia. Kolejny dar w siódmym wierszu jest, jeśli kto naucza, to w nauczaniu, albo w nauce. I dobrze rozumiemy, że jest to również darem, który nie każdy z nas posiada. De Heer heeft uitdrukkelijk zijn Versammlung gaven gegeven da en daar staan ook in deze lijst. Pan en in tych wymienionych daren dane zgromadzeniu wymieniony is ook dar e, nauczycieli Het gaat om de christelijke leer, dat is ons duidelijk. że weten we dat het chodzi o om van en als we hier in kapitel 12 over Praxis reden, dan verstehen we zeker heel goed, dat jede Praxis nur goed zijn kan, wenn sie op een richtigen ziela opvangt. myślę, dat we goed dat posten in is op een goed idee van de Ik een voorbeeld uit de wiskunde. Chętnie w związku z tym tematem podaję przykład z matematyki. Die meisten von euch werden vielleicht diese regel noch kennen: Punktrechnung geht vor Strichrechnung. Z pewnością znacie tą zasadę, że e, liczenie, nie wiem czy to tak się e, da powiedzieć, kropkowe, nie? mnożenie jest ważniejsze od podejmowania i dodawania. Ich werde erklären. Wenn ich sage 3 x 12 plus 4. Jeśli macie um, taką, um, takie zadanie matematyczne 3 razy um, 4 plus 4 to według zasad matematycznych najpierw muszę mnożyć 3 razy 4, bo to jest właśnie, taka jest zasada matematyczna, że najpierw um, mnożenie lub dzielenie jest no, wykonywane w pierwszej kolejności. Und dann A później doda dodawanie lub ujmowanie. Ich ummache, jeśli przeliczę to zadanie w odwrotny sposób albo w błędnej kolejności, to może jeśli chodzi o samą zasadę, dobrze wyliczyłem, ja. tak. Das ale jednak według zasady matematycznej wynik będzie błędny. So auch geistliche Praxis wichtig, die Lehre zu I tak samo jest z nauką. My może rozumiemy poszczególne detale, ale jeśli one nie są dobrze w związku swoim z, z, zrozumiane i urzeczywistniane, to wtedy źle postępujemy w życiu codziennym. Jestem w stanie żyć tylko wtedy odpowiednio jako chrześcijanin, jeśli wiem, co Pan w ogóle ode mnie chce. I deswegen jest Dienst, der Lehre I dlatego właśnie służba nauczania dla życia codziennego, tu opisanego w tym rozdziale, jest tak istotna. Und für den, dem der Herr diese hat, I dlatego, który otrzymał właśnie taki dar, ist es wichtig, dass rein ważne jest, aby on, mając ten dar, głosił czystą naukę Słowa Boże van früh in de Christenheid iets ingedrongen wat nu verderblijk was. Bijvoorbeeld heel vroeg, als het gaat om historie, vooral het samengemengd zijn van deze landen. In de geschiedenis kwamen de In Igelatenen, dat wat geleerd wordt met het volgen, moeten de God volgen, moeten zich in de die de wet van de kerk bevinden. Igelatenen, degenen die de wet Das fast das in liste ist. wydaje mi się, że jest to prawie że najtrudniejszą najtrudniejszym zadaniem w tych wymienionych. tutaj. in in heute w czasie, w którym dzisiaj żyjemy. weniger Geist der Welt umgeben. Jesteśmy mniej lub bardziej otoczeni duchem tego świata, der jedem einzelnen immer wieder sagt, du musst dich nicht unterordnen. Duchem takim, który każdemu z nas wmawia, że nie musisz się podporządkować nikomu. Lebe dein Leben, wie du willst. Po prostu żyj swoim życiem, jak ci się podoba. I też całe wychowywanie dzieci dąży w tym kierunku, żebyśmy byli zupełnie um, egoistyczni. To że jesteśmy sehr schwer, feld, eine Ermahnung I takie usposobienie ogólne w towarzystwie naszym sprawia nam wielką trudność przyjmowania jakiegokolwiek napominania. No, w ist es auch eine I dlatego wiedząc o tym tle, można powiedzieć, towarzystwa i społeczeństwa, jesteśmy w szczególnej trudności w ogóle wypowiadać jakiekolwiek napominania. Es gehört in jeden Fall ein Herz für die. Für die Gläubigen dazu. Wykonując ten dar, oczywiście też konieczne jest Serce e, dla wierzących, das zunächst einmal e, erfüllt ist von der Liebe zu den anderen. Serce takie, które wypełnione jest w pierwszej kolejności Miłością do wszystkich innych. Dass man selber auch eine Trauer darüber empfindet, wenn jemand eine Ermahnung braucht. Serce takie, które samo smuci się też z tej świadomości, że dana osoba potrzebuje napomnienia. Ja Ale jest jeszcze inny, inny warunek potrzebny dla wykonywania takiej służby. Żeby wykonywać służbę napominania w danej osobie, to musimy najpierw mieć zaufanie tej osoby. I glaube że mich een Ermahnung tegen een vreemden gegenüber te spreken is niet angemessen. Ja, osobiście uważam, żeby wypowiadać napominania wobec osób nam nieznanych, jest rzeczą niekoniecznie stosowną. heb het ich einen Mitbruder oder eine Mitschwester ermahnen will, jeśli ja jakąś Ein verhältnis, das sich über eine längere Zeit aufgebaut hat, ein verhältnis des gegenseitigem Vertrauens. To is do tego potrzebna relacja, która już przez jakiś czas istnieje i jest, była, jest zbudowana, utwierdzona. Und ich glaube auch für mich, dass this das man ist. Myślę, że jest to też szczególnie e, napomnieniem zwróconym się zwróconym do starszych een solches beschrijften zu jüngeren aufzubauen. we ze lieven. m.a.w. jongeren te te dat om te dat ze dat ze lieven. m.a.w. om te dat dat interesujemy się ich, ich okolicznościami danej, danego, można powiedzieć, pokolenia i ich trudnościami. Ein mal erzählt, pewien starszy brat mi osobiście raz opowiadał, że jüngeren bruder begrüßt hat, że przy jakiejś tam okazji przywitał młodszego brata mit den worten, wie geht es dir und wie geht es deiner Seele? Z słowami, jak się masz i jak się ma dusza twoja? en kreeg een antwoord. Dat kreeg een antwoord. antwoord. Iedereen kreeg een antwoord. Iedereen kreeg een antwoord. antwoord. Chcę napominać daną osobę, która o mnie wie, że, że ja się w ogóle no, nią nie interesuję w życiu, z życia codziennego. Myślę, że napomnienie nasze będzie miało e, bardzo słabe Holschuld. W niemieckim mamy dwa takie słowa, e, można powiedzieć, wina dawania i wina odbierania albo przyjmowania, And winność, I można powiedzieć bardziej. I myślę, że to są w ogóle dwa określenia takie fachowe z danej, z danej dziedziny. I myślę, że właśnie budowanie relacji do młodszych ludzi to jest właśnie ta winność e, przynoszenia, wydawania starszych. De volgende punt is iets materiëles. Een volgende aspect, die 8 in het eerste rzeczą is materialną. er meer is, in een valt, of na in geeft, dan is het Het is het geven materiële gaven. Chodzi tu konkretnie o dawanie darów materialnych. Jeśli chcemy wykonywać taki dar, to potrzebne są otwarte, świadome oczy dla potrzeb bieżących. Ale są jeszcze dwa inne zasadnicze warunki konieczne, aby w odpowiedni sposób wykonywać taką służbę. Ja, ja, jeden, tekst, tekst, jeden, jeden warunek czytamy tutaj w tekście, mianowicie w szczerość. Myślę, że chodzi o to, aby dawać, nie oczekując, e, z, można powiedzieć, zwrotnego no, z, no. Z e, odwdzięczania się, also, z einem To znaczy, po prostu działać z szczerego współczucia z, um, albo w trudności drugiej osoby, w potrzebie drugiej osoby. punkt jest, to bisschen aus der drugiej osoby. Drugą rzeczą, drugim warunkiem jest takim, którym chciałbym powiedzieć bardziej z doświadczenia własnego życia. Myślę, że po drugie, taka służba dzieje się w ukryciu. Aus zwei I to chciałbym Wam powiedzieć z dwóch e, zasadniczych powodów. Po pierwsze, wykonując taką służbę, nie chcielibyśmy siebie samych e, wywyższać albo stawiać na pierwszym planie. A po drugie, nie chcielibyśmy zawstydzać też otrzymującego, że jest po prostu w tych potrzebach. Een gegege in de rechten manier te geven is gewoon zo hard, als ze zich te ontmoeten. Bo wiecie, że dawanie daru albo pomocy jest zarówno trudne, jak też przyjmowanie darów w potrzeby. Also we halten fest, es is nodig een herz der Liebe und des mitgevens mit den nöten der anderen. Więc pamiętajmy o tym, że po pierwsze jest potrzebne do tego serce, współczucia i em, wiedzy, udziału w trudnościach współbierzących. Maar een Gnadengabe, die ganz im Verborgenen ausgeübt po drugie, też e, tą świadomość wykonywania tego daru w ukryciu. En dan komt een punt, der voorsteedt met Fleisch. Kolejny aspekt wymieniony to, e, kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Albo e, być przełożonym z gorliwością. En daar kan vielleicht gleich die Frage aufkommen. En odnośnie tego daru. Waarvoor steed, dat is een gewisse leiding of leading overneemt. Als is een bestuurlijke standpunt, hoe kan dat met een lage houding Denken, ale myślę, denken że właśnie to usposobienie mianowicie myśleć um, nisko albo w no, uniżony sposób o sobie samym znaczy to znaczy nie myśleć nie sądzić wyniosłe o sobie samym gibt to dopiero takie usposobienie daje nam moralne pozwolenie na to, aby być przełożonym innych. Myślę teraz o samym Panu Jezusie. Er hat sich selbst sam się erniedził. jeśli e, przypomnimy sobie jego życie na tej ziemi, Wunder to, kilka razy, kiedy wykonał cud, czytamy w Słowie, że po pierwsze mówił, nie mówcie o tym innym a po drugie często czytamy, że mówił, odejdźmy na inne miejsce. Krótko mówiąc, nie chciał, aby to było rozgłaszane w publiczności. Het liet zich niet verhinderen. Dat was die andere kant. Ovchivisje, niet mocht hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht hebben. blijven. mocht hebben. Niet mocht in Niet mocht hebben. En ik hebben. Niet een hebben. Niet hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht hebben. Niet mocht en een der brata, of een siostra. We leven man ziet, dat ze dem goed onderworpen is. te in een als het Stanowiska bardziej właśnie przełożonego słowa napomnienia. Wir es ist schwierig, aber doch ein Dienst, der nötig ist. Więc dobrze rozumiemy, że jest to trudną rzeczą, ale jednak służbą konieczną. I letztes, der Barmherzigkeit Ostatnią rzeczą, kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Armherzigkeit mm -hmm. ist ein Wort, das beschreibt eine Haltung. Miłosier, jest słowem, które opisuje, które opisuje takie usposobienie. Die bereit ist, jemand in bestimmten Umständen zu Hilfe zu kommen. Mianowicie takie, które jest gotów udzielić pomocy danej osobie w danych albo szczególnych okolicznościach. Wir kennen ja diese geschichte von dem man, der unter die Räuber gefallen ist. Wszyscy znamy e, tą opowieść o tym mężu, który e, wpadł w ręce tych e, złodziei. Jezus erzählt, dass er dort niedergeschlagen worden, halb tot liegen gelassen worden. Pan Jezus opowiada to wydarzenie mianowicie, że ten człowiek został pobity i pozostawiony e, z boku ulicy. Dann gehen zwei vorüber, die das sehen, aber nicht helfen. I mijają go dwie osoby, które nie widzą, ale nie pomagają. Und A później, pod koniec, mija go trzecia osoba, który, która też go widzi, e, zmiłowała się nad nią, nad tą osobą i e, pomogła mu. Getan hat? Wtedy Pan zadał słuchaczom pytanie, kto z tych trzech? udzielił rzeczywiście e, miłosierdzia. był i der, der Lub Pan, bardziej mówiąc zadał pytanie kto z tych trzech był bliźnim tej danej osoby i sam od, o, o, udzielił odpowiedzi mówiąc że ten który e, ukazał zmiłowania ten był bliźnim. Also eine ganz konkrete not. Więc mieliśmy tam opisane, opisane, opisane szczególną trudność. Und eine hilfe in dieser not, konkretną trudność i konkretną pomoc udzielona w tej trudności. Mit einem herzen von mitgefühl. Mianowicie wykonane, wykonana była to pomoc z sercem współczucia. I tym bardziej nas zadziwia, że Pan właśnie takie działanie nazywa też darem łaski. Ja Widocznie Pan rzeczywiście przygotował takich bieżących, którzy szczególnie się nadają do takiego działania, albo są wyposażeni taką umiejętnością. Chciałbym powtórzyć jeszcze raz te słowa. Es ein Herz für die anderen dazu. Oczywiście też i do wykonywania takiej służby konieczne jest serce dla innych. I otwarte oczy dla trudności współwierzących. Bo nie zawsze tak jest, że akurat spotykamy się dosłownie z taką sytuacją, że ktoś z nas leży pobity e, przy ulicy. Może, ale spotykamy się z innymi sytuacjami, że ktoś z nas ma materialne trudności, ale często też z Takim przypadkiem, że ktoś ma e, duchowe e, trudności. I też i w takich sytuacjach potrzebna, potrzebne jest miłosierdzie. Ale tak samo jak przy udzielania materialnej, udzielaniu materialnej pomocy, musimy wykonywać też i tą służbę z szczególną dozą, można powiedzieć, współczucia. Interessanterweise wird gesagt, dat könne het ausüben uitvoeren met vreugdigheid. Ciekawe is, dat is het te doen, dat Dat dienst zal kortom, dat voor ons moeizaam dat niet voor ons moeizaam zal zijn. Dat betekent dat deze voor ons Mitgeschwister etwas zu Ale zawsze powinniśmy być chętni współdziałać dla, dobrego, dla dobra naszych współbieżących. I bevor wir jetzt auf den nächsten Abschnitt gehen, vielleicht nach der Pause, möchte ich doch zu dem neunten Vers dann etwas sagen, weil er die Verbindung ist zwischen dem vorigen i dem jetzigen Więc zanim teraz przejdziemy do drugiego urywku, może uczynimy to już po przerwie, ale chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów co do dziewiątego wiersza, bo jest on powiązanie między pierwszym i drugim, drugim urywkiem. Z jednej strony ten wiersz jest podsumowaniem tego, co było powiedziane poprzednio, ale z drugiej strony jest to też wprowadzeniem w kolejny urywek. Więc jeśli patrzymy na ten wiersz najpierw jako podsumowanie poprzedniego urywku, we weten ja, dat aan vielen stellen dat Wort Gottes ons ermahnt, eenander te lieben. To wiemy, że dat in veel gebieden Słowa Bożego, Słowo Boże, napomina nas miłować się wzajemnie. En misschien nog een paar woorden, een paar gedanken zu Liebe. En daarbij wil ik nog een paar korte woorden over miłości geven. Liebe zu beschrijven is äußerst schwierig. Opisać miłość is rzeczą bardzo trudną zelfs in de schrift vinden we eigenlijk geen directe beschrijving. Nawet w Sowie Bożem nie znajdujemy bezpośredni opis, co to jest miłość, sondern we vinden meer punkte, aan die man Liebe erkennen kan. Ale bardziej znajdujemy w Sowie Bożem opisane, opisane kilka punktów, za pomocą których możemy poznać, co to jest miłość. Es gibt vers in 1 Johannes 3, na przykład w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale znajdujemy pewien wiersz. 3,16. 3,16. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. In dit brief wordt ja er eeniges van de Liebe Gottes geschreven. W tym liście niet één rzecz is opgesloten, albo mowa o miłości Bożej. En hier hebben we een Schlüssel, dafür, woran je die Liebe erkennen kan. in dit een hoe je de miłość kan laten dat de Heer Jezus voor ons zijn leven gegeven heeft. Mianowicie, rozpoznajemy miłość w pierwszej kolejności po tym, że Pan Jezus za nas oddał swoje życie. Albo inaczej mówiąc, w tym między innymi możemy rozpoznać, że Bóg nas miłuje. I podobnym do tego wiersza moglibyśmy szukać jeszcze inne wiersze, które pokazują nam bardziej owoce miłości, za pomocą która, których można poznać, że istnieje coś takiego jak miłość. I w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale też znajdujemy tak naprawdę owoce pokazujące, jak miłość się um, odzwierciedla bo okazuje. Oder co czyni, co nie czyni. Ale jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt miłości że er aktiv von dem ausgeht, der liebt. Aktiv meine ich jetzt nicht, man liebt, man selbst geliebt wird. Das ist gegen Liebe. Das ist dann die Reaktion auf Liebe. Aber Liebe selbst ist von sich aus aktiv. Mhm. Po prostu taki, że osoba miłująca aktywnie zwraca się wobec tej, którą miłuje, że nie oczekuje miłości zwrotnej, tylko aktywnie działa, bo po prostu działa. Daar is, da is die goddelijke liefde natuurlijk het voorbeeld überhaupt. In takim in albo idealnym stanie miłości, oczywiście, van liefde, natuurlijk de liefde van God is het voorbeeld. ons als wie. we nog waren. God ons geliefd als we nog vijanden we nog waren. kiedy byliśmy grzesznikami we we waren. ons w którym w ogóle nie wykonywaliśmy żadnych starań, żeby zbliżyć się do Boga. I myślę, że to jest bardzo trudną lekcją dla nas, żeby się nauczyć takiej miłości. Bo nasza miłość bardzo często jest e, kierowana i zmieszana z naszymi osobistymi uczuciami. Zunächst darauf te wachten dat we in irgendeiner Weise geliebt werden. worden. Mijnoemende, die najpierw oczekują miłości ee, od innych, Om um, dan met tegelieve te antwoorden. En wtedy odczuwając tą die chętnie odpowiadamy też ee, z miłością. Ik moet dat die diegenen aan diegenen die dat u diegenen die Ik die diegenen die diegenen die diegenen die diegenen die diegenen Dat że miłość jest aktywna sama z siebie, że wyobrażamy sobie, że jest tutaj pewien brat, pewna siostra i decyduje tą siostrę tego brata chcę po prostu miłować. Ich weiß nicht, wie das bei jedem ist. Oczywiście ja nie wiem, jak to się ukazuje u każdego z nas osobno w sercu naszym. Maar dat is aan zich het wesen der Liebe, actief den nijzen lieben te vullen. Alle taka is waardeva is tota liefde, żeby liefde, zelve actief nie milowat inneh. Und nicht nur die Geschwister, die uns sympathisch erscheinen. Oczywiście oznacza to, że miłujemy nie tylko więżących, współwierzących, którzy wydają nam się dla nas sympatyczni. sondern alle, Ale wszystkich. Auch der Herr hat alle wszystkich. Och, de Heer had alle van ons. Też, pan miłował każdego z nas. Ohne Unterscheidung. I tu nie było różnicy. I to słowo tutaj e, o miłości powiązane jest z myślą, żeby była nieobłudna. Myślę, że rozumiemy o co chodzi. Mianowicie to, żebyśmy nie miłowali jak aktorzy. Sondern es muss von innen Ale miłowali w ten sposób, że miłość pochodzi rzeczywiście z wnętrza naszego. I myślę, kiedy rozmyślamy o miłości, to zawsze miejmy przed oczyma przykład Pana Jezusa. uns und sich selbst für uns hingegeben. On miłował nas i sam siebie za nas wydał. I damit wollen wir diese Stunde jetzt schließen einfach mit diesem Gedanken, den wir auch wie ist meine Liebe zu den I może zakończmy tę godzinę tą myślą, jak, jaka jest miłość moja wobec innych. Mit der Bitte auf Herzen, I może też z prośbą leżącą na naszych sercach do Pana, która mówi Panie Jezu, pomóż mi w ogóle miłować współwierzących i współludzi.